Tak, słodko. Udał się komplement? <śmiech> Przesłodziłem. Czułem, że trochę to nie w moim stylu, prawda Janek? Tak. Ale bądź teraz twórczy i wymyśl jakiś oryginalny komplement i skieruj to do twojego sąsiada, sąsiada. Nie typu fajnie, że jesteś. Żaden komplement. Jesteś piękny. No, dobrze Janek, dobrze. Coś takiego oryginalnego od serca. Monika nie tylko do Męża. Czy macie wrażenie, że coraz lepiej nam to idzie? Czy też nie? Świetnie, bardzo się cieszę. Kosił to jest miejsce mówienia komplementów. Zasłużonych i i takich awansów. Określający potencjał. Komplementów określających potencjał. Uczony tutaj brat Paweł powiedział komplementów określających potencjał. Bardzo ładnie to zabrzmiało, zgadzam się brat, z tobą. Już jesteśmy po komplementach, skupieni. W ostatnim dwa tygodnie z tego miejsca rozlegały się słowa na temat wytrwałości. Amen. Jeżeli pamiętacie. Amen. Pamiętacie? Amen. Dość niezwykłe, to był komplement. Cieszę się bardzo. Czytaliśmy ja i Marcin, bo ja zacząłem, Marcin kontynuował tekst z listu <Ky> Jakuba. Rozdział pierwszy, listu Jakuba i czytaliśmy tam o, o tym, co mamy uważać za najwyższą radość, za najwyższą radę, że mamy uważać, chwilę, gdy przychodzimy, rozmaite próby i doświadczenia, co jest wbrew naszej naturze, wbrew naszym pożądaniom i oczekiwaniom, ale te rozmaite próby i doświadczenia prowadzą do wytrwałości. Wytrwałość zaś prowadzi nas do dzieła doskonałego. Marcie <śmiech> mówi bardziej o wytrwałości, w kontekście kościoła, życia w kościele, zaangażowania się. Dość mocno wybrzmiała też różnica między cierpliwością a wytrwałością. Czasami używamy tych słów zamiennie, ale wytrwałość zakłada coś bardziej aktywnego, pewien wysiłek, który wkładamy, pewne czynności, w których trwamy. Cierpliwość zakłada raczej coś bardziej biernego, oczekiwanie, znoszenie czegoś, co jest trudne, przykre, ciężkie. Dziś chcę pozostać w tym kierunku, w tym przekażeniu. Wytrwałość to jest wspaniała i pożądana cecha. Myślę, że każdy z nas jest do tego przekonany, i nie mam zamiaru już tego więcej uzasadniać w wielu aspektach życia jest prawda wręcz banalna, choć nie zawsze pamiętana. czasami poddajemy się zbyt prędko i nie osiągamy tego, co moglibyśmy osiągnąć z powodu braku wytrwałości jak najbardziej prawda ta ma odniesienie również do uczniostwa Jezusowego jesteśmy uczniami Pana Jezusa, czyż nie tak? czyż nie tak? Ale pamiętajmy, że wytrwałość nie jest celem samym w sobie. Jest środkiem prowadzącym do celu. A tym celem, który opisany jest nam w Słowie Bożym, a bardzo dokładnie wyartykułowany przez Jakuba w jego pierwszym rozdziale, jest stan opisywany polskim słowem doskonałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli nienagani, nie mający braków, doskonali. I wiecie, to jest bardzo frustrujące słowo dla wierzących. I nie tylko. Mamy w języku polskim takie powiedzenie, no przecież nikt nie jest... Doskonale znamy to stwierdzenie o naszej niedoskonałości. No przecież nikt nie jest doskonały. Kiedy tłumaczymy się ze swoich niedoskonałości, mówimy, no przecież nikt. No przecież nikt, więc tym bardziej ja. Wydaje mi się, że jesteśmy w pewnego rodzaju niewoli. Staliśmy się niewolnikami czegoś, czemu ulegamy, co przyjmujemy za jakiś pewnik. I ja mówi, że jesteśmy niewolnikami tego, czemu ulegamy. Jesteśmy niewolnikami złego definiowania. Jesteśmy niewolnikami złego rozumienia pewnych słów, pojęć, pewnych prawd. I to, jakie definiujemy, to, jakie rozumiemy, określa, czy potrafimy skorzystać z pełni życia, czy też nie. Z pełni naszego przeznaczenia, czy też nie. Kiedy źle definiujesz intencje swojej żony, mężu, kiedy źle rozumiesz jej życzenie, polecenie, nawet w banalnych zakupach, to jest problem później. Mały, duże różne. U Marcina duży. U mnie nie aż taki ale to po 30 latach. A ja myślałem, to źle myślałeś. A ja myślałam, no ja tego nie miałem na myśli. Źle definiujemy, źle rozumiemy i ponosimy tego niekorzystne skutki. Złe definiowanie Boga może spowodować, że rozwiniemy się z Nim samym. Złe definiowanie woli Bożej może spowodować, że nigdy jej nie wypełnimy. Złe definiowanie, złe rozumienie Ewangelii może sprawić, że nigdy nie staniemy się naśladowcami Pana. Wiecie, złe definiowanie, złe rozumienie powoduje albo płytką religijność, a wystarczy mi to, co mam. Albo może spowodować groźny fanatyzm. Albo może spowodować niezdrowe przeakcentowania. Coś eksponujemy, coś zaniedbujemy. Złe definiowanie, złe rozumienie. Biblia natomiast mówi, abyśmy dążyli do pełnego poznania Jego woli. we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Pozwolę sobie powtórzyć pełnego zrozumienia Jego woli. Mam. Wow. Bóg mówi: Myśli moje to nie myśli Wasze, drogi moje to nie drogi Wasze, ale jednak mamy zachętę i instrukcję, aby dążyć do pełnego poznania Jego myśli, Jego woli. Rzymia 12:2, abyście rozpoznali wolę Bożą. Co dobre, przyjemne, doskonałe. Doskonałe. Tam jest napisane: Rzymia 12:2. I kiedy dwa tygodnie temu zadałem pytanie, kto z nas skońca kryteria doskonałości? Nikt nie podnosł ręki? Jesteśmy bardzo skromni. Nikt też nie wskazał nawet na kogoś innego. No ja to nie, ale mój brat czy siostra? I w sumie wszyscy zgodziliśmy się, że ta definicja doskonały, nienagadny, nie mająca żadnych braków w zasadzie pasuje tylko do Pana Jezusa. Pamiętacie? No tak, no, no bo przecież nikt nie jest... doskonały, no to... I to jest doskonały przykład złego definiowania. Wiecie, złe definiowanie, złe rozumienie blokuje nas. Powoduje, że nie jesteśmy w stanie przebić się poza schematy, poza pewne bariery, no bo przecież nikt nie jest... No więc... Po co w ogóle w tą stronę nawet się zbliżać? Prawda, Robert? To jest doskonały przykład swojego definiowania. Czy ja powiedziałem doskonały? Tak. A więc potrafimy być w czymś doskonałym. Potrafimy doskonale zdefiniować, źle zdefiniować słowo doskonałość. Nie jestem już w czymś doskonałym. Patrzcie, Jestem doskonały w omijaniu tego, co Słowo Boże mówi na temat mojej doskonałości. Doskonale przez lata to omijam. I jakoś mi się udaje. A więc mogę być w czymś doskonałym. Skoro tyle lat omijam ten temat, skoro tyle lat na doskonałość jest dla mnie niedoścignonym ideałem, właściwie nie wiadomo po co zapisanym, chyba tylko po to, żeby mnie sfrustrować, albo rzucić mnie na twarz przed bokiem, bo ja nędzny robak nie śmiem oczu podnieść, gdyż nikt nie jest przecież doskonały. doskonały, no to tym bardziej ja, znając swoje słabości. No tak, ale zadaliśmy sobie wtedy pytanie, no to do kogo Jakub słowa pisał? Co w ogóle tam umieszczam, skoro nikt nie jest? Jakubie, po co nas dręczysz? Pawle, po co nas dręczysz? Janie, po co nas dręczysz tymi słowami o doskonałości, doskonałej miłości? O doskonałym przygotowaniu do wszelkiego dobrego dzieła. W tym samym liście Jakub napisał, że mężem doskonałym jest na przykład ten człowiek, kto nie uchybia w, w mowy. O! Kolejna wskazówka. No tak, myślimy sobie, no właśnie. No właśnie, no. Ja okrymę mówię, a więc ta, ta doskonałość to naprawdę jest daleko od Ale kończy ten list Jakub jeszcze jednym stwierdzeniem, które też wspomniałem. Wówczas pisał o Eliaszu, mężu Bożym, proroku Bożym, w piątym rozdziale 5.17. Eliasz był człowiekiem takim jak my. I modlił się Bóg go wysłuchał. Był takim samym człowiekiem jak my. Ten, przez to, którego Bóg tak niesamowicie działał. Aby jeszcze bardziej nas skonfrontować z przesłaniem Ewangelii przeczytam kilka miejsc. Będę podawać te miejsca, abyście mogli sobie je zapamiętać, zapisać, co chyba się nagrywa, tak? Mateusz 5.48. W kazaniu na górze. Jezus mówi. Bądźcie więc doskonali, tak jak ojciec wasz w niebie jest doskonały. Do kogo to mówi? Do wszystkich, którzy Go słuchali, do wszystkich jego uczniów. Efezja 4,13. Paweł pisząc swój wywód dla Kościoła, dochodzi do takiego stwierdzenia, aż wszyscy dojdziemy do doskonałości właściwej dla dojrzałych. Wszyscy dojdziemy do doskonałości właściwej dla Dojrzały. I pewna szasta troszeczkę inaczej to pojmuje, ale sens jest ten sam. Kolosan 1,28. Jego głosimy, napominamy, nauczamy, by każdego człowieka stawić doskonałym przed Bogiem. Doskonałym przed Bogiem. Kolosan 4,12. Walczy o nas w modlitwach, aby Bóg doprowadził Was do doskonałości. Drugi Tymotor, 3,17. Czy jest mowa o Słowie Bożym. O piśmie, które jest natchnione przez Boga, pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, wychowywania sprawiedliwości. I 17 werset, Aby człowiek Boże był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak Billa Warszawska to ujmuje. Filipian, rozdział trzeci, wiersze 10 do 15. Ten fragment przeczytam. Po raz Po dwóch tygodniach. Filipian, rozdział trzeci, 10 do 15. Tak Pan opisał sobie i o innych wierzącej. Chcę go bowiem poznać, doświadczyć mocy jego zmartwychwstania i mieć udział w jego cierpieniach, stając się podobnym do niego w jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały Dążę do tego, by to uchwycić ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. raczej nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną. I uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. Nie jestem, ale dążę. Chwytam. Zapominam, co za mną, idę do przodu. Wszyscy tak myślimy. Ilu nas jest doskonałych, a jednak ilu nas jest doskonałych. Hebrajczyków 14. Swoją ofiarą raz na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Uczynił doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Objawienie czy dwa Bóg kieruje słowo do kościoła w Sardes. I tak do tego kościoła mówi Nie stwierdziłem, że uczynki Twoje są doskonałe przed Bogiem. To znaczy było oczekiwanie, że uczynki tego kościoła będą doskonałe przed Bogiem. Tyle tych fragmentów, tyle tych, tego przeglądu, jest, jest ich więcej. Ale myślę, że to wystarczy, aby zbudować w nas przekonanie, że doskonałość jest po prostu naszym przeznaczeniem. Te wszystkie wersety, te wszystkie słowa kierowane były do uczniów, Mówią o uczniach. No ale ciągle wraca to pytanie, jak to możliwe, aby być jak Bóg ojciec? Czy nie mamy jakiegoś wrażenia pewnej przesady, szczerze, pewnego takiego wiecie, troszkę przerysowania? No jak ojciec w niebie mam być, mówię, to, to jest gdzieś coś chyba dla mnie nie osiągamy. Nie. Jest pewna ważna różnica. O tym musimy pamiętać. Czym się różni doskonałość Ojca w niebie od doskonałości, do której my jesteśmy przeznaczeni? Jest pewna różnica. I ta różnica brzmi tak. Bóg, aby być doskonałym, nie musi się zmieniać. Nie musi robić nic. On jest z definicji doskonały, idealny. Jest nim niebiańska jakość. Człowiek, by stawać się doskonałym, musi nieustannie się zmienić. I to jest ta różnica. Bóg jest my dążymy. Bóg się nie musi zmieniać, my musimy. To jest ta zasadnicza różnica. I myślę, że to powinno pomóc nam zrozumieć o co chodzi z tą doskonałością. My dążymy, przemieniamy się, stajemy się podobni do Niego, do Ojca Niego, do Pana Jezusa. Przejdźmy do takich dokładnych definicji. Troszkę słownikowych, troszkę innych. Słownik mówi tak, doskonałość to najwyższa jakość. Doskonałość to wszystkie zalety, jakie tylko są możliwe. Doskonałość to wolność od błędów, usterek, wad. To jest coś wzorowego. Doskonały to ktoś niezrównany, wyborny, znakomity. Nie będę powtarzał, że można znaleźć to w każdym słowniku drukowanym czy elektronicznym. Ale używanym Takich sformułowań bardzo często. Na przykład. On jest dzisiaj w doskonałym humorze. Prawda? Co to znaczy? Jest w doskonałym humorze. To ma po prostu świetny humor. Czy ten humor mógłby być jeszcze lepszy? No pewnie tak. Ale czy to stwierdzenie, że ma do, jest w doskonałym humorze, trafnie i właściwie opisuje stan tego człowieka? Tak. Tak. I nawet jeżeli ten humor mógłby być jeszcze lepszy, to jest to humor doskonały. Mówimy, to jest świetny gitarzysta, doskonały gitarzysta. Czy mógłby te rifle, czy co tam jeszcze Trelle Morele wygrać jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, jeszcze płynniej? Konrad? Mógłby, ale i tak jest doskonałym gitarzystą. Amen. Mówiłem o Konradzie. Amen. Czy to kazanie mogłoby być jeszcze bardziej doskonałe? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Mówimy, że ktoś jest doskonałym aktorem. Czy to znaczy, że już tej roli nie mógłby jeszcze lepiej zagrać? Ktoś jest świetnym sportowcem. Osiągnął najlepszy czas, najwyższą wysokość, najdalszy dystans. A czy nie mógłby jeszcze szybciej, jeszcze wyżej, jeszcze dalej? Mógłby, ale i tak jest doskonałym sportowcem. Zgadza się? I to jest właściwe słowo opisujące jego umiejętności, jego postawę, jego osiągnięcia. Ktoś może być doskonałym pracownikiem. Ktoś może być doskonałym mówcą. Doskonałym pianistą. Ktoś może być w doskonałej formie. Doskonałym zdrowiu. Możemy mieć o kimś doskonałą opinię. Możemy zjeść doskonałą potrawę. W restauracji powiedzieć szefowi kuchni, to było doskonałe możemy stwierdzić, że ten samochód jest doskonały na moje potrzeby albo na te warunki. Jeżeli do tylu zjawisk, cech, bez wahania używamy słowa doskonałe, to dlaczego wzdragamy się, by uważać za możliwe bycie doskonałym uczniem Pana? Dlaczego wzdragamy się przed powiedzeniem tego, że ktoś jest doskonałym uczniem Jezusa? Czy jeżeli teraz powiem, uważam i to jest bardzo szczerze, że Paweł jest doskonałym uczniem Pana Jezusa, czy to jest pasujący do Niego opis? Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Czy Pan mógłby być bardziej doskonały? Amen. Gosia to coś mogła powiedzieć? Więcej? Pewnie tak. Ja nie wiem, czy to nie jest moja sprawa do końca w tym momencie. Pewnie tak. Ale jest to przykład doskonałego ucznia Jezusa. W zasadzie mógłbym do każdego, czy większości z nas powiedzieć to samo. No tych, których znamy, bo nie wszystkich znamy. A więc gdy Jakub pisał o tym, że mamy stawać się doskonali, to nie znaczy, że tak wyśrubował normy, że nie jesteśmy w ogóle w stanie ich spełnić, to jest tylko jakieś mężonkowe, nierealne marzenie, ale jest to stan, rzeczywistość, do której mamy dążyć. I to jest kwestia właściwego definiowania, właściwego rozumienia tego, o czym mówi do nas, aby nie rozumieć się z jego oczekiwaniami aby nie popaść ani w kulturę religijności, ani w przesadny fanatyzm, ani niczego nie przeakcentowywać, aby nie, nie ulec jakiemuś z wiedzy? Doskonałość. Te powyższe przykłady, których użyłem, wskazują na pasję i świetnie wykonaną pracę. Sportowiec, artysta, trener, nauczyciel i wiele jeszcze innych przykładów. Pasja i świetnie wykonana praca to są cechy składające się na doskonałość. Jeżeli robisz coś z pasją, jeżeli Świetnie wykonujesz swoją pracę. Robisz to w najwyższej możliwej jakości. To znaczy, że dążysz do doskonałości i jesteś doskonały w tym, co robisz. W tym, jak żyjesz. I tu nie chodzi o niebiański ideał, ten naprawdę nieosiągalny w życiu na ziemi, ale o to, co teraz możemy spokojnie i z przekonaniem nazwać doskonałością. Wiem, ja o doskonałości języka, już o tym mówiliśmy, Jakub wspomniał o doskonałych czynach, Księga Objawienia, Sardys, Możemy mówić o doskonałości w naszym zachowaniu, postawie, postępowaniu, w naszym myśleniu, w naszym patrzeniu, w dysponowaniu naszym czasem. W tym wszystkim mamy dążyć do doskonałości. Każda z tych sfer to jest duży temat, osobny. I nawet gdy w zdrowej schronności, tak jak apostoł Paweł mówimy, liście do filigran, nie uważam, że jestem, ale dążę, to jednak kończy tą konkluzję my wszyscy, którzy jesteśmy doskonali. Nawet jeżeli skronność powoduje, że z trudnością przychodzi nam określenie samych siebie doskonałymi. To jednak, gdy mówimy o nas, o zbawionych w Jezusie, możemy z przekonaniem powiedzieć, ilu nas jest doskonałych. Wszyscy tak myślą. I to rozważanie nie byłoby pełne bez jeszcze jednej prawdy. To Bóg czyni nas zdolnymi do doskonałości. Drugi dobry to o trzeci. Jesteśmy sługami nowego przymierza, gdyż Bóg zmienił nasze serca nie wypracujemy tego nie dojdziemy do tego sami. To jest dar Boży. Ale dar, z którym musimy spotkać się. Z którego musimy skorzystać. Amen. I który musimy użyć we właściwy sposób. Moja rada do mnie i do Ciebie. Mów o sobie i mów do siebie. Mogę być doskonały, jak mój Ojciec w niebie. Mów to sam do siebie. Nawet teraz możesz to zrobić. Mogę być. skoro Pan Jezus to powiedział. Skoro Pan Jezus zostawił takie polecenie, oczywiście we właściwym kontekście świetle rozumiem, ale wierzę, że mogę być tak jak Ojciec niebie. A co to znaczy? Musisz dojść, dojść, zrozumieć, zdefiniować. Powiedz swojemu sąsiadowi, możesz być jak Ojciec niemi. Doskonale. <grystanie> oczywiście w tym zakresie, jaki jest nam wyznaczony. Powiedz do innej osoby Razem możemy dojść do doskonałości właściwej dla Możemy dojść do doskonałości właściwej dla Do męskiej doskonałości Jak Dojdziemy Możemy dojść, to jest dla nas To jest dla mnie i dla Ciebie Doskonałość jest dla mnie i dla Ciebie To nie jest poprzeczka za daleko, za wysoko To jest moje przeznaczenie po to z węgą. Powiedz tak Czytajmy słowo Abyśmy byli do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Abyśmy byli doskonali. Czytajmy Słowo. Abyśmy byli doskonali. I na zakończenie wracamy do Jakuba. Przeczytajmy te trzy wersety. Rozdział pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. To będzie koniec tego dzielenia. Drodzy bracia, siostry, do powiedzi. Za najwyższą radość uważajcie w tę chwilę. Gdy jesteście poddawani różnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczanie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech prowadzi do dzieła doskonałego. Abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Powodzenia, doskonali uczniowie. Powodzenia w tym tygodniu. Nie daj sobie tego wytrzeć, jesteś powołany do doskonałości w Nim, dzięki Niemu, nie do wylepcji. Zbliża się moment, kiedy dojdę do kawiarni i zamówię doskonałego kistarza. Życzę dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.